No, witam serdecznie. To czy to będzie na stałe, to, to czas pokaże, bo, bo dzisiaj krasztesty, testy, nie? <grych> Jak przejdę, to no będzie No tak, dzisiaj krasztesty. testy. E, dokładnie, Wojtku. E, Wojtku, chciałbym, żebyś powiedział trochę e, słuchaczom parę słów o sobie, co robisz, czym się zajmujesz, e, na, na czym grasz, w co grasz. No...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 Nie, nie w wydrące. Gdzieś tam o. trafiłem akurat y, używki, wiesz? I to za jakieś, w zasadzie chciałem tylko po dekru pojechać, ale jak za, za o, 8 ta. dych akurat dwie płyty poszły, to wiesz, to Drive Cluba też wziąłem. Y, znaczy, ja wiem, że Drive Club jest fajną grą, tak? I, I wiele już o tym wiesz i widziałem i słyszałem i tak dalej, tylko, że mnie interesowały wyścigi z otwartym światem. Ja się chciałem właśnie, wiesz, potulać mm -hmm. gdzieś tam po mieście, pobawić się trochę pomiędzy wyścigami i, i po prostu mieć trochę z tego fanu. Y, i myślałem, że Need for Speed taką grą będzie. Zresztą był, tylko no pamiętacie recenzje, tam było wiele rzeczy, które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 Wojtków, okay. e, więc y, wiemy co u Rafała, co, co Wojtku Ciebie było ostatnio ciekawego? Ja jeszcze zanim powiem co u mnie, to tak tylko rzucę, że we wrześniu The Crew pc dostali za darmo od Ubisoftu, wystarczyło się zalogować. Tak, to, i... fakt. to mnie też wkurzyło i <laughs> skusiło do tego, żeby właśnie... Rafał opowiedz, duchy, a ty se osób... ściąga za darmo, no Pokaż, no tak. no, spoko, spoko no. Czy nie chodzi o to, ale chodziło o to raczej, że dużo osób znowu zaczęło mówić o tej grze nie? i wspominać ją i tym bardziej, że teraz dwa lata właśnie minęły od wypuszczenia, oni kolejny jakiś dodatek zapowiedzieli, który bodajże na koniec listopada ma premierę chyba 29, związany z pościgami policyjnymi, że oddadzą wiesz auta policyjne pod twoją kontrolę, będzie można w takiego persuta sobie trochę zrobić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 no bo gra jest świetna, robi pewne rzeczy świetnie, a z drugiej strony jest bardzo też powtarzalna. No ale jest powtarzalna w bardzo dobry sposób, więc to jest taki paradoks, że człowiek mówi, no dobra, znowu idę do tej bazy, znowu tam muszę tego gościa wyciągnąć, ale za każdym razem coś powoduje, że się chce to robić. Czy wiesz, jest dobra piaskownica, bo jest dużo mechaniki, możesz sobie, wiesz, to robić na głośno, na cicho, z psem, z mechami, ze snajperem, więc to sobie, wiesz, tam dopasowujesz. No ale to. o metalgirze to w ogóle kiedyś... A znasz całą serię?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 Hmm. ja też tak My mam też, ja gram też z chłopakami z redakcji dużo grywamy po sieci mm -hmm. i skaczemy z gry do gry zależy na co mamy nastrój ostatnio od Dying Light'a yy, dorwaliśmy wszyscy myśmy tam kiedyś recenzowali a później ukłoniliśmy później, no, jeszcze parę osób no i teraz w taką czwórkę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 No, padzie, natomiast, no, ta, było to dla nas trochę zbyt ślamazarne. No tak. E, dobra, więc słuchajcie tyle u Wojtka. E, u Wojtka tyle, więc teraz ja. E, ja cele ciekawego robię. No, e, standardowo VR. Katowałem VR-a, e, więc e, ograłem wszystkie gry i wszystkie gry przyszedłem na VR Worlds, to wam się opowiem. Ograłem sobie też e, dodatek e, nowy Call of Duty: Infinity Warfare. Ma ten dodatek na wiara, więc nie mam kola, ale, ale jakimś, jakimś sposobem mam ten dodatek, więc go ograłem, więc powiem wam, z czym to się je. No i oczywiście VR, VR, dużo rzeczy na wiara, nie powiem wam co, bo, bo, bo będę wam w kolejnych odcinkach mówił i bardziej się w to zagłębiam. Tak po prostu sobie wszystko popalałem, jest tego sporo. No i oczywiście ten Urhammer, Urhammer, jestem ostro w to wsiąknięty, więc dowiecie się na odcinku. Eee, czy coś jeszcze ciekawego? Eee, myślę, że z takich ciekawszych rzeczy to skończyłem serial, nazywa się Stranger Things eee, jest bardzo dobry i jest bardzo dobry i myślę, że każdej osobie mogę go polecić eee, ma bardzo dobrą fabułę eee, dzieje się w takich starych, w starych czasach, troszeczkę takich lata 80, takie 70, 70, 80 eee, science fiction, ale jest świetny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 no, zresztą zobaczymy w przyszłym roku, o ile w przyszłym roku, bo różnie może być eee, no dobra, eee, to o, o Gran Turismo tyle, eee, Wojtku, co masz ciekawego? no w świecie PC-ów trochę się działo, bo no działo, działo się, działo się, weekend, działo się, no. No, no w ubiegły weekend była jedna z poważniejszych imprez, czyli Bliscon już tam pomijałam te wszystkie atrakcje no, Blisconowe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 a przynajmniej z dużymi oporami, ale ten esport jest ma w sobie coś magicznego, ma w sobie coś takiego, że kurde, ogląda się to świetnie, a jeszcze jak tam Polak gra, to te streamy po prostu oglądają się z, najwi z, naj z największą przyjemnością, więc polecam. Eee, a Wojtku, ja mam takie pytanie, oni grają w jedynkę czy w dwójkę? <laughs> w dwójkę, oczywiście w dwójkę. Nie, no bo ja się nie, nie orientuję, już. Wiesz.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 jako dodatkowa postać, przy czym on się pojawi gdzieś tam w przyszłym roku. Pewnie już jest grywalny od dwóch lat, ale blisko on, znaczy Blizzard swoim stylem idzie i da nam go za rok. to będzie dlc płatnym, także trochę dziwnie się robi. Również jeżeli Blizzard już zaczyna wydawać DLC-ki w tego typu, to trochę dla mnie to jest słabe. No ale, no, no. ale to już jest ich decyzja. Bo A, czym... oni...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 On, on w Far Crya jeszcze, pamiętam, ten, tak. da, d, Dungeon Siege'a, ale w ogóle y, on tam może słaby jest reżyser i tak dalej, w ogóle pie, pieprzył głupoty, ale ak aktorzy do niego przychodzili znani. No nie, no bo tamten... Poza tym to jest bardzo ciekawa osoba, słuchajcie, to jest dość ciekawe, nie wiem czy słyszeliście, ale on kilka lat temu wyzwał na pojedynek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 Ale nawet Słuchaj, już jak... to nie poszło na byle portal. Gazeta wyborcza. Nie, no pościmy, dobra, okej, okej, okej. To wiesz, to ktoś spoko, musiał spoko. podjąć ten temat. Okej, okay, no to no. rozumiem, okej. Okay. Ale, ale w ogóle y, e, powiem Ci, że y, jestem troszeczkę w szoku ze względu na to, że dla mnie to jest taka dziecinada, że dobra, tu jak się przejdziesz bez tacy, to zabieramy Ci hajs. Jak nie umiesz kibel, albo ściemnisz, zabieramy Ci hajs. No to, to, to, to przy, dla mnie to jest przedszkole. Dla mnie to jest, nie wiem,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 to jakoś się to tam powiedzmy nakierowuje odpowiednio. Ja wiem powiedzmy chodząc po różnych tam miejscach, barach i tak dalej, wiem jak często powiedzmy widzę, pomimo, że ja nigdy w gastronomii nie pracowałem, ale czuję jakiś powiedzmy dyskomfort z obsługi, tak? Bo powiedzmy na popielniczkę wymianę czekamy, wiesz, godzinami i tam się już, wiesz, papierosy wysypują z niej, albo stoi, wiesz, piętnaście kufli na, na stoliku i już po prostu się przewracają i to są, wiesz, no totalnie słabe rzeczy, które powodują, no, że wie, wie, wie, już wie. się do takiego miejsca nie wraca, tak?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 Wiesz, nie wiem. Nie wiem. No. też nie wiem. To można by o tym dyskutować długo, ale wiesz, chciałem wspomnieć o takim temacie, tak. bo e... bo jeżeli ja, ja... ktoś ma podobne zdanie, to powinien pójść tam na piwo teraz i i Tak. Ja, ja w ogóle bym sobie tam poszedł do, do, do, do tego baru, Pabu, czy jak tam. Ja pójdę. I, ja na pewno tak I tak w tym i tak i tak, i tak i tak, wiesz, i tak im, im powiedzieć, ej, Pamiętaj, że jak nie sprzątnisz kibla, to 5 tys. masz mniej, więc idź posprzątać, bo tak się zesrałem, że to szok, no. i ja na, Naprawdę poszedłbym tak i, by, i bym ich jeszcze pocisnął. Ale dla mnie dziecina da ostra. E, nie, nie byłeś tam, Rafał, nie? Nie, właśnie jeszcze nie byłem, a w tym momencie jestem trochę zaintrygowany, ciekawy, jak to się będzie rozwijało. Myślę, że pójdę tam kiedyś. Tylko teraz jakieś tam akurat mecze cały czas zapowiadają, więc sobie wybiorę jakiś moment, kiedy nie będzie meczy. Okej. Okay. No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 Nie, ja no, prawdopodobnie nie, nie zamkną. A może mają nawet teraz y, większą y, rzeszę tam, nie wiem, y, osób, które... Znaczy, to jest inna kwestia, szanowni? że hejtują, wiesz, Klientów. hejtuje się najgłośniej, no. tak? A ci no. z kolei pozytywnie nastawieni teraz tam pójdą, nie będą się wygłupiali pisząc na Facebooku, że wiesz, o tak, dobry menadżer, nie? Tylko po prostu, wiesz, zamkną się i pójdą, tak jak ja, tylko ja się nie zamknąłem. No tak, y, Dobra.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 na premierze, niż ostatni Black Ops 3, co jest ogromną ilością. Ogromną. Więc e, no nie wiem, może to już się pomału wypada. E, Boże, e, wypala. Battlefield 1 e, jest dobry. Titanfall jest świetny. E, Call of Duty jest ta, tak jak zwykle, więc e, może to początek końca. Może...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 Call of Duty, taka ciekawostka Gdzieś tam ktoś zrobił takie zestawienie. Ilu jest graczy online, którzy, którzy określą tłuką w Call of Duty, Infinite Warfare i, i na daną chwilę, w której był to, było to zestawienie robione,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 Tak jest no, prawda. No, nie, nie zaskoczyło mnie to specjalnie, ale to, to, zaskoczyło mnie to, jakie jest zestawienie. Sam jestem ciekaw, ile teraz ludzi gra na tymi w Call of Duty i Find Warfare, bo to. A to, bo to, to, to tego nie wiem, no. Bo to byłoby ciekawe zostawienie nie z tym Battlefieldem, chociaż przynajmniej z tej jednej platformy, żeby, żeby zobaczyć, bo jeżeli to jest wtedy było to około 10 tysięcy no to, to słabo, słabo jest, jest, jest przepaść, nie?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 że cały czas jest równa albo że cały czas tknie się w górę, ale jednak jest yy, nie jest taka yy, że to powiem, nie tak szybko się urywa, nie tak szybko opada jak w przypadku innych gier. Nie? Mm -hmm. to, tak tylko, to tak tylko mówię, żeby zwrócić uwagę, że, że Call of Duty musi jak najszybciej zarobić po prostu. E, tak, w... tak ja jeszcze, jeszcze ci powiem Wojtku, że yy, Call of Duty też ma swoje dodatki, bo tam też jest Season Pass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 kol faktycznie bezkilowo też też będziesz miał jakiś tam wysoki poziom, bo nie. I druga rzecz, że tam w kolumacie macie dużo pieniądze. W KODZIE, e, call of duty, to? tak? Tak, call... tam są te turnieje, gdzie Activision wpieprza od chuja hajsu, od groma pieniędzy, te turnieje i tak dalej. Mhm. Teraz, nie wiem Wojtku, czy słyszałeś o tym, ale wyszedł właśnie z Modern Warfare'em, ten Infinity Warfare wyszedł z Modern Warfare'em i fani wolą, żeby w tym roku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 bo miał w piątek premierę Call of Duty, spokojnie. Po, poczekajmy te dwa, trzy tygodnie, niech się to wszystko ustabilizuje. Eee, eee, i przez następny rok na tej liście, więc ja już się oswajam znowu. Dokładnie, to, to, to, to, to, to, to, tak, dokładnie, z siedemnastką. Z siedemnastką się oswajasz. Szko Szkoda, że te Tytany, kurde, to jest świetny tytuł, na pewno go ogra. Miałem go ograć, ale no nie dało rady, bo, bo po prostu chciałem... Eem,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 jakby skupia się tylko na tej kooperacji czterech, czterech bohaterów. Yy, powiem tak, no ja grałem to dawno. W sensie hmm. takim, że to jednak na pececie wyszło już jakiś czas temu, bo tam chyba na jesieni 2015 roku dobrze pamiętam. Hmm. I graliśmy to właśnie w, też z, z redakcyjnymi kumplami, z Osaksem konkretnie, i faktycznie grało się w to prze, prze, prze, przemiotnie, jak to kiedyś się, się jeszcze mówiło w Secret Service. Gra była, jest zresztą, fantastyczna i miała niesamowite replayability, to znaczy chęć grania, grania i, i grania, pomimo tego, że robiło się mniej więcej to samo.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 A pamiętasz, ile standardowo miałeś postaci w podstawce? Y, tam jest zaraz. Jest Krasnolud, jest Wiedźma, jest y, Łucznik i jest y, witchhunter. i jest ten, pięć postaci zdaje pięć, się. Pięć, pięć. Nie, bo, bo, bo myślałem, że może masz sześć albo, albo, nie, albo cztery, więc y, to by się zgadzało. Nie, nie. No dobra, więc kontynuuj, tak by ci przerwałem.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 Zawsze lubię sobie z kompanami chodzić po tym świecie mhm. i oczywiście łatwo, łatwo, łatwo no to na najwyższym poziomie trudności i wtedy jak już jesteś tam na tym lotnisku czy gdziekolwiek i czekasz te nie wiem 5-10 mhm. minut na tym najwyższym poziomie no to jest taka adrenalina jest tak hardkorowo że no piękna sprawa i naprawdę cieszy się jeśli uda ci się przeżyć mhm. i właśnie czegoś takiego oczekuję od, od gier eee, słuchajcie Mamy naprawdę dosyć, dosyć mocną karkę Left 4 Dead'a, jeśli chodzi o ten tytuł.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 średnia, ale w Left w gdzie też była średnia i to mi kompletnie nie przeszkadzało. Wiesz co, nie, nie było żadne. znaczy miałem glicze graficzne, ale, ale zdaje się, że one są w tym tytule jakieś takie nie do uniknięcia, bo, bo próbowałem to nawet z supportem wyjaśnić, ale niestety nie udało się nie zrobić to być może to z jakiś wina sterowników u mnie. Te e, glicze, te glicze polega, polegały na tym, że się po prostu czasem postać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 których nie było w Left 4 Deadzie, przez co tytuł wydaje mi Ktoś się... Ktoś ty nie grał łucznikiem. <śmiech> nie, że śmiesię, nie, nie, nie, nie. no tak, tylko, tylko ty wiesz, nie. chodzi o to, że każda postać w Left 4 Deadzie strzelała, tak? Strzelała, strzelała tak. I Zresztą tam rynaczek... mogłeś mieć... Tak. No, przepraszam. Mhm. Uzi, chodzi mi o to, że tam, tam, tam był ten model, że wybierałeś broń, tak? I nie tak. względu na to, czy byłeś murzynem, czy, czy, czy, czy, czy małą Japoneczką, to broń decydowała tak co będziesz robił. Mhm.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 Myślę, że to już trochę o tym powiedziałeś. Broń biała, nie? To jest rzecz, Też, której, tak. której brakowało. A tutaj jest ona bardzo fajnie, fajnie zrobiona. Przecież lód to ze swoją drogą moją robiona postać. Operowali ja nie, nie tarczą. Nie lubię nią, nią grać. Majestrę, tak. A ja właśnie nienawidzę nią grać. No ale okej, okay, no spoko. Także to jest, chyba, to jest chyba najfajniejsze, ale mówię, generalnie to są troszkę jednak inne gry. Znaczy one operują podobnymi mechanizmami,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 To I ta, i ta, no. takie są statystyki tych przedmiotów. Nie wiem, jakie jest na najwyższych poziomach. To ci powiem od razu, że te 5% nagle się okaże bardzo, bardzo fajnym 5%, kiedy no jeno, przebijasz się. No. Wiesz, to jest ten, bo to trzeba pamiętać, że, bo tam są też i te trinkety i to wszystko. To wszystko zależy od tego, jaką masz postać, jaki styl.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 nie robić jakiejś różnicy, to dlatego że nie powinno robić, bo, no bo to jest normalny poziom. Jak pójdziesz na hardcore, tam to już nagle każde 5%, to już będzie możliwe. coś. Możliwe. Tak, tak, tak. E, możliwe. W ogóle e, bardzo fajna opcja jest, bo grając sobie tym krasną ludem i gdzie tam przy defaultowo masz tą tarczę i topór, możesz, możesz mu zmienić broń na na przykład jeden.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 a 360 sprzedałem i miałem y, presa trójkę, to kupiłem specjalnie konsolę żeby grać w Left 4 Dead'a 2 e, bo po prostu musiałem, uwielbiam tego typu tytuły, a to naprawdę mi bardzo jo, przypomina Left 4 i, i, i, i uwielbiam to i po prostu grałem w to cały czas teraz, no i jak głupi e, no więc e, myślę, że e, myślę, że po Warhammer'a możemy kończyć, e, ja tylko powiem, że e, gram sobie w tego Warhammer'a na PS4 i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 Eee, szczególnie jeżeli, że jeżeli jesteście fanami Left 4 no to, dla, no to jest pozycja obowiązkowa. No mówię to ja jako fan Left 4 eee, Nie czekajcie na trójkę, bo eee, o Boże, Valve, tak Valve ma problem z trójkami w, ty w tytule, no tak. więc poza tym więc... trójki jeszcze nie ma, a Vermintech już jest, nie? No to nie ma co się zastanawiać. Dokładnie, ja tak. Bym, jeżeli może coś tutaj ja jeszcze, no, drugą, no. taką myśl